To są informacje Polskiego Radia 24. Ulewy nad zachodnią i południową Polską, ale padać będzie też w innych regionach. RCB wysłało alerty do mieszkańców. Mimo sprzeciwu prezydenta rząd nie rezygnuje z regulacji rynku kryptoaktywów. W tym roku na majówkę w kraju wybiera się mniej Polaków niż rok temu. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w centrum, na zachodzie, a także w południowo-wschodniej części Polski. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwie lubuskim oraz w zachodniej części Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Może tam spaść od 40 do nawet 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. Oprócz intensywnych opadów lokalnie mogą pojawić się również burze, mówi Piotr Szuster z IMGW. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ w zlewniach zurbanizowanych może to prowadzić do bardzo gwałtownych wzrostów stanu wody na niewielkich rzekach. Również w obszarze zurbanizowanym może doprowadzać do przeciążenia infrastruktury, która jest odpowiedzialna za odprowadzanie wody. Grunt jest wysuszony, będzie to sprzyjało spływowi powierzchniowemu i ziemia nie będzie w stanie wchłaniać tej wody w sposób wydajny. Piotr Szuster mówił o tym, jak zachowywać się podczas ulewnych opadów. Należy bezpośrednio wykonywać polecenia służb, które na lokalnym obszarze są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, Unikać przebywania w sąsiedztwie wezbranych potoków, wezbranych rzek oraz oczywiście nie wchodzić do takich obiektów, do takich cieków wodnych. Gdybyśmy podczas podróży samochodem zauważyli jakieś rozlewisko na drodze, należy bezwzględnie unikać wjazdu w takie obszary zalane. Także po pierwsze zachować zdrowy rozsądek i niepotrzebnie nie narażać się na niebezpieczeństwo. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada kolejną próbę regulacji rynku kryptoaktywów. Prezydent dwukrotnie zawetował ustawę w tej sprawie. W piątek Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta. Tymczasem prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Crypto. Poszkodowani mogą stracić 350 milionów złotych. Krzysztof Gawkowski podkreślił w TVP Info, że w kwestii kryptowalut koalicja nie zamierza odpuszczać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 Zawetowana ustawa o kryptoaktywach wprowadziła środki nadzorcze, które mają ochronić klientów. W stolicy oddano hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. główne uroczystości 83. rocznicy zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej odbyły się w południe przy pomniku bohaterów getta.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 Prognoza pogody w nocy w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku intensywne opady deszczu, na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie do 9 na południu kraju. W poniedziałek na północy i północnym wschodzie bez opadów, natomiast na zachodzie i południu i częściowo w centrum będzie padać lokalnie intensywnie. Temperatura jutro w dzień od 8 do 12 stopni. 6 minut po godzinie 22. W Polskim Radiu 24. No to porozmawiajmy o emocjach. Złość nazywana jest ostatnim bastionem prawdy. Psychoterapeutka Oliwia Ziembińska wyjaśnia, jakie funkcje pełni złość i podpowiada, jak odczytywać złość jako informację i jak bezpiecznie z niej korzystać. Z ekspertką rozmawiał Jakub Kukla, zapraszam na program zbliżenia. Zbliżenie. Pewnie zdarzyła się Państwu sytuacja, kiedy rano spieszą się Państwo do pracy, wcześniej trzeba jeszcze odwieźć dziecko do szkoły, a dziecko nie współpracuje. Albo spieszą się Państwo na ważne spotkanie i nagle trafiają Państwo na ogromny korek w środku miasta. Co się dzieje? W brzuchu powstaje kula złości, a z ust wylewają się niezbyt przyjemne słowa. Tak to w każdym razie wygląda w moim przypadku. Złość. Po co nam złość? Czy nam przeszkadza? Czy nam czasem pomaga? Właśnie o tym dziś porozmawiamy. Zbliżenie. Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam też mojego dzisiejszego gościa, Oliwia Ziębińska, terapeutka, autorka książki Po co ci złość? Rozmowa z trudną emocją. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od podziału. Czy są dobre i złe emocje? Jeśli skategorujemy to na poziomie takim, że coś jest zła emocja i trzeba się jej pozbyć, no to nie ma takich emocji. Natomiast są takie, które są łatwo przyswajalne i trudno przyswajalne bardziej, tak? Raczej budujemy narrację wokół tego, jakie to dla nas jest przeżycie. No i złość jest taką emocją, która jest niemiła dla nas, więc nazywamy ją raczej złą, mhm. a radość jest przyjemna, więc raczej o niej mówimy, że jest dobra. Ale ja bym ich w takiej kategorii nie stawiała raczej, bo budujemy sobie taką narrację, że wtedy coś w nas jest złego. Czyli każda jest do czegoś potrzebna, każda się w jakichś sytuacjach przydaje. Tak, każda jest takim sygnałem, który nam o czymś mówi, ale nie wszystkie są takim dobrym kumplem, z którym się tylko śmiejemy. Niektóre są takim kumplem, który musi czasem powiedzieć nam coś, nie wiem, gorzkiego, trudnego i nie chcielibyśmy tego słyszeć czasem. Hmm. Czy to jest jakieś nowe zjawisko, że złość ma raczej złą prasę, czy tak było z reguły, że złość traktowano z dystansem, natomiast radość była hmm, witana? Hmm. Chyba bardziej to są teraz te czasy już takie nowoczesne, które trochę zmieniły obraz emocji, trochę bardziej dążymy. To znaczy, człowiek generalnie dążył zawsze do przyjemności i, i w ogóle spokoju, ale chyba teraz w takiej epoce, w której po prostu mamy, możemy się porównywać, możemy widzieć, jak mają inni. Jeszcze bardziej myślę, że jest taka kultura tego, żeby, żeby było fajnie, żeby było dobrze, żeby kasa, żeby było że wszystko jest fajne wokół mnie. I jeśli się złościmy, to, to coś jest nie tak bo powinniśmy być zadowoleni, i powinniśmy być radośni. Wydaje mi się, że kiedyś trochę ludzie mieli większy dostęp do emocji. Zresztą to też jest jakoś w literaturze opisane. Nie mówię, że perfekcyjny, wcale nie. Tam z kolei inne były problemy. Ale myślę, że teraz troszeczkę więcej połykamy tych emocji, jakoś tak mniej je wyrażamy. Nie wiem, nawet sam taki przykład, że jak kiedyś ktoś umierał, no to takie było normalne, jakoś tak płakać, nie wiem, ciało leżało przez trzy dni i, i można było wchodzić i płakać, zanosić się płaczem tak. i jakoś wyzbywać się nadmiaru tego smutku, tak, tej, Tego żalu. To był żalu. długi proces zresztą. Tak, tak. A teraz, no musimy to jakoś się spiąć w sobie, załatwić pogrzeb, zrobić wszystkie te rzeczy, tak? Popierologię i jeszcze pójść do pracy następnego dnia, albo albo za dwa dni. I jakby ten proces tych emocji często jest w nas taki ucięty. I to jest z każdą emocją. Tak jakby ona się zaczyna, chciałaby się skończyć, ale w pewnym momencie musi się uciąć, my ją musimy uciąć. I jakby one się w nas nie odbywają do końca. Nie ma czasu na więcej, nie ma bo czasu... grafik pokazuje, że trzeba wrócić do radości, do sukcesu i do przyjemności. Dokładnie. Poza tym też robimy sobie takie kuku, że jak się nam po, jakaś emocja pojawi, no to właśnie nie mamy tego takiego nawyku przeżycia i do końca, tylko że zaczynamy na przykład scrollować i wtedy ucinamy ją. Szybciutko ładujemy sobie jakieś takie inne emocje, które są zupełnie nie z tej sytuacji, w której jesteśmy, tylko z jakiejś wirtualnej sytuacji. Zamieniamy te emocje w inne. No i tamta emocja, ona tak trochę stoi w progu. Nie? Jakbyśmy tak trochę ją trzymamy tam w tym miejscu i jakby nie wpuszczamy jej, ale ona już właściwie też jakby nie pójdzie z powrotem. No jakby ona tam będzie w tym progu. Mm -hmm. Więc jak jej nie zaprosimy, no to zacznie walić w drzwi, no, po prostu. Czyli my dzisiaj bardzo często nie mamy czasu na głębokie i długotrwałe przeżywanie mm. emocji? Ja, ja, ja właśnie nie wiem, nie? Jakby się zastanawiam, czy my nie mamy czasu, czy go jakby na co innego przeznaczamy. No bo jeśli ja scrolluję przez godzinę, to znaczy, że ja mam czas na scrollowanie przez godzinę. Nie? Ale jednak moją decyzją jest, że właśnie tak spędzę czas. Mhm. Więc jak spojrzymy w telefony, no to rzeczywiście tam często wychodzi trzy godziny dziennie, tak? Dwie, trzy, cztery godziny dziennie aktywności w telefonie. A jednocześnie wiele osób na terapię przychodzi z takim problemem, nie mam na nic czasu. Więc się zastanawiam, na ile to ma przełożenie, że kiedyś byśmy coś innego robili przez te trzy godziny czy cztery, bo to jest jednak w kontekście no, całego dnia bardzo Sporo. dużo. Tak. A teraz jakby nawet nie zauważamy że tam inwestujemy ten czas i energię. Może jest tak, że skrolujemy nie dlatego, że jest to nasz wybór, mm. tylko dlatego, że ktoś to wszystko tak zaprojektował, że my wpadamy w tę pułapkę i nie jesteśmy w stanie się z niej wykaraskać. Myślę, że już niedługo dla terapeutki uzależnień to będzie bardzo istotny temat. To, to już, jest moja intuicja. To już jest temat, tylko jest że to temat. jest taki temat na miękko. Jeszcze go nie, mm. jest. nie jesteśmy w stanie nazwać do końca. Już się to przebija w social mediach, tak? No, widzimy te detoksy i różne inne takie sposoby na to, żeby się tam jakoś tak, jakieś takie coraz bardziej modne odchodzenie od social mediów. Ale to jest trochę tak jak z każdym uzależnieniem, że wydaje nam się, że możemy w każdej chwili przestać. A jak próbujemy przestać, okazuje się, że to nie takie łatwe, więc y, y, podobnie jest z telefonem i, i myślę, że zaczynamy się orientować, że, że ktoś nas trochę tam oszukał. No. Mhm. Wracamy do złości. Po co nam złość? Jakie e... ona ma funkcje? Głównie obronne. Złość powinna nas głównie bronić. Powinna nas ostrzegać przed sytuacjami, które nam zagrażają. Powinna nam mówić prawdę o nas. Jeśli ja robię coś, co nie jest ze mną zgodne, no to pewnie pojawi się złość, albo przynajmniej Dobrze, żeby się pojawiła i wtedy ona mówi, słuchaj, to co robisz, to, to w ogóle to nie twoje, nie to w ogóle nie rób tego. No tak, no i tutaj na poziomie takim jak idealnym, no to jest jej rola. Właściwie nie dużo więcej, tak? Ona nam mówi, że gdzie jest moja granica, jak ktoś mi ją przekracza, ona mi powie, jakie są moje potrzeby, jak o nie nie dbam. Ona mi powie, jakie są moje wartości w życiu, jeśli ja też jakoś je, nie wiem, widzę, że są zaniedbane albo, że ktoś je jakoś niszczy. Ona tam będzie i nam będzie to mówiła, i w zasadzie tutaj dzisiaj rola się kończy. A potem, już co my robimy z tą złością, co my robimy z tą informacją, no to tutaj już zazwyczaj się zaczyna problem. Mhm. Nie? To znaczy, problem nie jest w samej złości, która po prostu najzupełniej na, w świecie robi swoją robotę do czego jest w nas, w nas jakby stworzona po to. Więc ona mówi, okej, okay, ja tutaj mam etat. <głos> I robi i się bardzo dziwi, że w ogóle nie ma jakiejś, nikt jej jakby, no, nie okazuje wdzięczności za to, tak? Tylko raczej jest takie, pozbądźmy się jej, tak? Wyrzućmy ją, nie podoba mi się to, co mówisz, spadaj. No i tutaj jest jakby ten poziom jest chyba najbardziej taki zaniedbany. Jak nawiązać kontakt ze złością? Do tego przejdziemy za chwilę, ale zastanawiam się, czy ta umowa jest prastara i czy ona wykracza poza świat ludzi? Ona jest bardzo stara i raczej tak, chociaż no, zwierzęta trochę na innym poziomie przeżywają emocje, ponieważ nie przeżywają tego na poziomie intelektualnym. To znaczy jest emocja, ona jest w ciele i ona jest jakby bardzo szybko... Bardzo szybko dają wyraz tej złości, mm. czy, czy lękowi, czy radości, tak? No, pies macha ogonem w tu i teraz, nie zastanawia się, na przykład nie niechwal dnia przed zachodem słońca, tak? Czyli nie będę się teraz cieszył, nie będę machać ogonem, bo być może za chwilę zdarzy się coś złego. A my mamy to mamy, mamy w sobie te, te wszystkie przykminki, wyobraźnie, i to wszystko, co jakby jest taką czapą, nie? Tak taki jakby jest emocja, ale nagle ten mózg mówi można, nie można, nie wypada, wypada i oczywiście czasem to jest dobre, no ale czasem za bardzo to po prostu intelektualizujemy. Mhm. Mózg z jednej strony, a z drugiej strony też społeczność. Tak. w której żyjemy i społeczność, która nas kształtuje, która ma wobec nas oczekiwania, jeśli chodzi o złość zupełnie inne w stosunku do dziewcząt i do chłopców? Mm -hmm. no, do COVID, ja do ja tak trochę to opisuję w książce. Też jakby no, no unikam takiej kategoryzacji, że, żeby to powiedzieć, że tak jest po prostu z każdą osobą. Absolutnie nie. Ale rzeczywiście... To jest jakiś trend jakiś, Tak, taki, jakiś taki modus operandi, który mamy w kulturze i jakoś tak się tym posługujemy, nawet bezwiednie czasami. To znaczy jakby tak, to jest mniej więcej tak jak różowy dla dziewczynek i niebieski dla chłopców, tak? Palet dla dziewczynek i koparki dla chłopców. Tak, i że jak to jest takie, to wszystko jest ok ale jak to zamienimy to nagle jest jakiś taki dysonans, nie? To znaczy, że, że jak dziewczynka jednak jest ubrana niebiesko, a jej braciszek na różowo, no to, to, nie? to jakoś może być tak, że ktoś, ktoś czy, czy nawet rodzic, jakoś coś będzie mu z tym niewygodnie. Nawet bardzo świadomy, tak, człowiek. I to jest trochę w ten sposób. Czyli jakby jak mężczyzna się jakoś złości, no to, to jakoś tak ok, no nie jest to fajne, nie jest to przyjemne, ale jakoś to jest wpisane. A jak kobieta, no to, to coś jest nie tak, nie? Że jak zamieniamy to... To się rodzi w nas jakiś taki dyskomfort, że to nie jest na miejscu. Mhm. Mhm. Pani opisuje tutaj proces dość radykalny, mhm. który w przypadku mężczyzn prowadzi do sytuacji, w której oni właściwie większość emocji zastępują złością właśnie. Tak. Może być aż tak źle? Tak, tak. Ja myślę, że, że, że może być i, i że nawet jest. Nie mówię, że wszyscy, oczywiście tutaj podkreślam, ale że dużo mężczyzn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 dziewczynek, od dziewcząt, od kobiet wymagało się, łamane przez wymaga się, żeby były raczej grzeczne niż się złościły. Co to powoduje w przyszłości? Jakie to może mieć skutki? No niestety u kobiet to jest jakby, myślę, że najważniejszym i takim najtrudniejszym tematem to jest to, to przekraczanie granic i to przekraczanie granic kobiet może być bardzo od takiego no, niewielkiego tak? do, do, do bardzo też poważnego. Tu od granic takich psychicznych po granice jakieś cielesne. No bo jeśli ja jestem wychowana w kulturze, w której się nie mogę ze złości, czyli mogę powiedzieć stop, nie mogę powiedzieć, że mi się coś nie podoba, nie mogę, tak, no bo to złość powinna mi do tego służyć, ale ja mam ją jakąś uciętą, wyciętą, trochę mi ją zabrano, no to jak ktoś mi zabierze złość, no to ja nie mam obrony przed tym, że ktoś mnie przekracza. Więc tutaj są różne historie, również bardzo takie, no, trudne, tak, no bo... Jak ja mam się na wszystko zgadzać, no to się zgadzam również na rzeczy, których nie chcę. Nie mam tych obron, nie, więc, więc to jest trochę tragiczne, bo, bo myślę, że jesteśmy jako kobiety chowane do bycia też usłużnymi i też posłusznymi. I to właśnie taka amputacja złości do tego trochę służy. Czyli szkodzi właściwie i kobietom, i mężczyznom to, że nie mogą się złościć. W odpowiednich proporcjach i sytuacjach, które by tego wymagały. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że szkodzi całemu społeczeństwu mm. to, że, że milczymy tam, gdzie trzeba coś powiedzieć, albo na przykład krzyczymy tam, gdzie by trzeba było się zatrzymać i te proporcje są, mogą być właśnie tym, co jest yy, chore. Nie? Pani stwierdza w książce, to nie świat się złości na ciebie, to ty się złościsz na świat. Jak to rozumieć? To jest taka zmiana perspektywy, która może trochę pomóc w pracy z emocjami. To znaczy, ja też chcę to jakby wyraźnie powiedzieć. To nie jest tak, i to też tam pisze, że, że na świecie w ogóle jest peace and love, a ja się złoszczę bez powodu, tak? To tak nie jest. Ale trzeba bardziej potraktować świat i jego wydarzenia jako wyzwalacze we mnie. To znaczy, że coś się dzieje, ktoś tam, nie wiem, coś robi, na co ja czuję złość, ale co do zasady on mi nie złości... Złości mi jakaś tam rzecz, którą on robi, ale złości mnie, bo, bo mnie to złości. Może kogoś innego by nie złościło. I tu jest taki trochę punkt zaczepienia, dlaczego akurat mnie to złości i dlaczego akurat to mnie złości. I to jest trochę takie sfokusowanie, takie trochę jakby jakby pan kamerę na siebie skierował, tak? Zamiast teraz się skupiać na tej osobie, bo często to robimy, czemu ona taka jest, czemu tak robi, czemu tak mówi i często to też jakby w kłótniach komuś wypominamy, zaczynamy oceniać i tam się psują związki, psują przyjaźni i tak dalej, to trochę skierować na siebie i powiedzieć, czemu mnie to aż tak dotyka, czemu mnie to aż tak złości, jaką ja mam historię, że ta rzecz jest akurat dla mnie taka ważna, że, że jak ona się dzieje, to się pojawia złość. No bo to nie jest jakiś zapis, który mamy w programie, czyli że jakby jest jakaś rzecz i teraz wszyscy, którzy będą jej w tym samym miejscu, będą odczuwać złość. To nie jest przypisane do zewnętrznych mm -hmm. rzeczy, czyli to jakby jest, płynie ze mnie. Tak? Ktoś inny może w tej samej sytuacji zacząć śmiać. To znaczy, że w momencie, kiedy kieruję kamerę na siebie, mogę zobaczyć, że fakt, że zezłościłem się dziś, bierze się stąd, że coś mi się przytrafiło albo coś mi się nie przytrafiło 20-30 lat temu na przykład. Też może tak być, to znaczy może tak być, że jeśli ja wybucham często albo jakoś to, to jest jakieś nieproporcjonalne, to może to być rzeczywiście y, z jakiejś historii, która jest się ciągnie i ciągnie i ciągnie i to jest z jakiejś złości, która w tym progu stanęła wiele lat temu i cały czas z nim stoi i cały czas się dobija. A na to przyszły kolejne i kolejne, a ja tak naprawdę nie otwieram im drzwi w żadnym momencie, więc jest ich coraz więcej, i tych drzwi jest coraz więcej. Potem zdarza się, że na jakieś takie błahostki wybucham, bo to po prostu już jest takie nagromadzenie różnych rzeczy tam pod spodem. Również oczywiście to może być też lęk tam pukać i w ogóle inne rzeczy. Więc jeśli nasza złość jest jakaś taka nieproporcjonalna, to znaczy, że w niej jest y, nabudowana jakaś historia i że, że tam coś jest więcej i jednak warto się temu przyjrzeć, bo ludzie i rzeczy nie są aż tak wkurzające. <głosy> aż tak, to znaczy są, ale nie są aż tak czasami, jak na nie reagujemy, nie? Że to nie jest aż taki problem czasami, jak się... Myślę, że każdy to spotkał, że ktoś po prostu tak wybucha na coś tak błahego, że to nie jest o tej rzeczy zazwyczaj, nie. tak? Natomiast myślę sobie, że mamy z tą złością taki problem, że widzimy tylko ją i widzimy już ją w momencie wybuchu i w zasadzie potem już się skupiamy na załogadzeniu sytuacji i ciężko jest nam się przyjrzeć temu, co było pod spodem pierwotnie. Wspomniała pani o wybuchu, chociaż pani opisuje dwie różne ścieżki, może dojść do eksplozji rzeczywiście, ale może też się zdarzyć implozja. Jak mają te mechanizmy? No, eksplozja to raczej taka reaktywność. Akcja, reakcja. Jest tylko jakiś bodziec i ja od razu, nie wiem, reaguję, mówię coś, krzyczę. Jakby nie ma pomiędzy bodźcem, a reakcją nie ma za bardzo przestrzeni. Ktoś zajechał mi drogę od razu, tak? I okej, okay, no jakby pewnie można to zrobić, ale już są sytuacje, w których ta akcja, reakcja może nam przeszkadzać, no bo mogę być w pracy i mogą mnie z niej wyrzucić za to, że tak reaktywnie działam, nie? Że, że, że nie daję sobie miejsca na to, żeby tam gdzieś pojawiła się refleksja i to jest właśnie eksplozja. I to są osoby, które są bardziej wybuchowe i też się bardziej widzi, że one czują złość. To jakby jest bardziej widoczne dla otoczenia. Natomiast implozja, no to są te osoby, które połykają złość, tak? Które w ogóle połykają tak długo, że czasami wręcz nie mają do niej dostępu albo często mówią o sobie, że nie czują złości na przykład. I mówią to jako taki wręcz komplement dla samego siebie. A to nie jest niestety dobre, no tak jak już mówiliśmy wcześniej o kobietach, że jakby brak złości może prowadzić do naruszeń, przekroczeń i wybierania życia, które mi się nie podoba. Mhm. Bo połykają, połykają, ona pęcznieje w brzuchu. Ona pęcznieje i trochę tak jakby się zbierało za dużo, nie wiem, bakterii. Że to jest trochę bakterii w ciele i one są dobre, ale jak się zacznie zbierać ich w jakimś miejscu za dużo, no to może być jakiś stan zapalny. No to, to trochę tak mniej więcej można porównać, tak? Więc te osoby odczuwają to albo somatycznie, albo albo po prostu są jakieś Sfrustrowane, tak? Wiecznie sfrustrowane, no bo tak naprawdę, no jeśli ja cały czas się na wszystko zgadzam na przykład, nie? cały czas nie dbam o swoje granice, potrzeby czy moje wartości, no to siłą rzeczy będę odczuwać, że coś, moja podświadomość, moja, moje emocje, wszystko we mnie będzie to odczuwać, a ja na poziomie głowy będę udawać, że tego nie ma no to się musi zrodzić konflikt. I, i ten konflikt, y, jakby myślę, że jest takim najgorszą rzeczą, to, to takie wewnętrzne skonfliktowanie, które przeżywamy, że, że, że niby jest na przykład wszystko okej, okay, zewnętrznie, mhm. piękne zdjęcia na Facebooku, tak, uśmiech, nie wiem, wakacje, a ja wewnątrz po prostu czuję, że, jest, że w ogóle, nie wiem, nic mnie nie cieszy, w ogóle nie, nie umiem z tego korzystać, nie? No to jest właśnie konflikt, który tego czas, często nie życia swoim życiem na przykład. Czy złość i gniew to synonimy? To znaczy tak w terapii różnie się to właśnie określa. Ja, ja raczej wolę powiedzieć, że gniew jest takim bardziej niekonstruktywny, a złość jest konstruktywna, ale myślę, że tutaj bym weszła w polemikę z wieloma terapeutami i tu każdy trochę inaczej o tym mówi. Natomiast mogłabym powiedzieć, że złość to jest taki sygnał. Złość jest takim sygnałem, taką informacją, że jak my ją odczytamy, to możemy coś jeszcze zrobić. Gniew często już jakby nie jest konstruktywny, jest już tylko takim produktem ubocznym, tego, że nie zrobiliśmy z tą złością nic ja i wtedy gniew narasta, bo, bo jeśli na początku ja tego sygnału nie odczytam i jakoś nie zareaguję na tą złość, no to tak jakby ona się trochę zamieniała w gniew, albo jakby brała ten gniew i mówiła słuchaj, on mnie nie słucha, to weź teraz ty. <śmiech> ja to tak rozumiem, ale tak jak mówię, teorii na to jest dużo, bo to też jest jakaś nomenklatura i, i wiadomo, że tutaj y, różnie to można interpretować. Ważne, żeby zapamiętać sobie, że złość jeszcze nie jest na przykład agresją. Tak? Że złość to tylko sygnał z ciała, to tylko ten cieć, którego zatrudniliśmy. Tak? I do, do mówienia nam, jak coś się właśnie dzieje. I on tam, okej, okay, dobra, przyjdzie i powie. A to, że my już kogoś, nie wiem, zwyzywamy, mm. <laughs> czy coś zrobimy takiego, to, to już nie jest złość. Znaczy To nie jest o złości, to już jest o naszej decyzji. Jak reagujemy na nasze emocje. Wspomniała Pani o agresji. Może właśnie ta zła prasa złości, o której mówiliśmy na początku, bierze się stąd, że bardzo często złość utożsamia się właśnie z przemocą, właśnie z agresją. Tak, zdecydowanie. Ktoś, kto się złości, wydaje się być agresywny. Tak, tak. I, I nie dajemy prawa komuś się złościć, bo mówimy bardzo często, bardzo szybko komuś, że jest agresywny, a właściwie on ma tylko podniesiony głos trochę. I wiadomo, no bo to są emocje, których no, trudno jakby tutaj czasami mówić jakimś super superstonowanym, jeśli czasami się nam uniesie wyżej trochę głos i, i ktoś nam mówi, że jesteśmy agresywni i wtedy jakby już ucinamy to, co ten człowiek chce powiedzieć, nie? że czasami potrzebuje powiedzieć to w taki sposób oczywiście, no, jeśli przekracza już nasze tak, terytorium, myślę, że podniesiony głos nie jest jakimś aż takim wielkim przekroczeniem, no dopóki ktoś może nie krzyczy albo nie krzyczy na mnie. Ale no to znowu, teraz jakby trzeba wrócić do tego, że my mamy różne doświadczenia z dzieciństwa i teraz jakby podniesiony głos dla kogoś będzie OK, a dla kogoś nie, no bo kojarzy to z dzieciństwa, kiedy ten podniesiony głos no był już jakby czymś, co zagrażało. Nie? Więc też od początku mówię, warto zbadać swoją historię i zobaczyć, czy ja się denerwuję na tą osobę, że podniosła głos, czy ja po prostu nie jestem w stanie tego znieść, więc ja mogę zakomunikować, słuchaj, jak ty podniosisz głos, to ja mi się przypominają, nie wiem, sytuacje z dzieciństwa i ja nie? Jakby I dać prawo sobie, ale też dać prawo tej osobie trochę. Trochę jest na poziomie komunikacji problem ze złością, tak? No bo my się zapalamy, my mamy wtedy, mówimy szybciej, mówimy głośniej, używ z bezsilności zaczynamy na przykład przeklinać. Myślę, że na poziomie komunikacyjnym nie mamy tego ogarniętego, że gdyby nas uczono, jak to wyrażać, to był już był pół problemu z głowy. Mhm. Trochę blokuje intelekt złość. Tak. Tak, złość, no bo po prostu jest bardzo dużo energii w ciele i jakby, jak się zapalamy, to troszeczkę przestajemy myśleć, tak, jesteśmy taką, yy, taką po prostu... Kulą energii. Tak, kulą energii i, i, i wiadomo, że w jakichś sytuacjach kiedyś podejrzewam, że to się w ogóle super sprawdzało właśnie na, na, na jakichś polach bitwy, no a teraz, kurczę, tak jak mówiłam, my musimy tą kulę siedzieć z nią, tak? I, I po prostu słuchać jakiegoś spotkania wie, pracowniczego i to jest strasznie trudne, nie? Ile energii trzeba zużyć, żeby to w ogóle stłumić? Ile my zużywamy tej energii na takie rzeczy, nie? Problem złości jest taki trochę wieloraki, no bo my jakby w ogóle jej nie lubimy, ma złą prasę, ale też jakby nie umiemy, nie wiemy, co zrobić z, tym, z tą emocją. Co, co się z nią robi, nie? Jakby to tego nie mamy do końca wyjaśnionego. Co, co w takim razie, nawet jak ją usłyszę, to co ja mam z tym zrobić, nie? Gdyby chcieli Państwo przyjrzeć się swojej złości i potrzebują paru podpowiedzi i sensownej przewodniczki, proszę sięgnąć po książkę Po Co ci złość, rozmowa z trudną emocją. Jej autorka Oliwia Ziemińska, terapeutka uzależnień. Była moim gościem. Dziękuję Pani bardzo serdecznie. Dziękuję. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Jakub Kukla. Większe zbliżenie w naszym podcaście.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 Tak jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta mini, no dwie dopasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym w na świecie, gdybym się dowiedziała, że, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne.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 Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał Piotr Błazeusz. Na razie doradca szefa sztabu generalnego, ale... No właśnie już niedługo i zaraz to sam pan generał wszystko pięknie nam opowie. Będzie pełnił bardzo pan generał funkcję ważną w Brukseli, bo będzie pan reprezentował Polskę i ten komponent wo wojskowy nazwijmy to tak przy NATO i przy Unii Europejskiej w komitetach wojskowych. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry drodzy słuchacze. Dla mnie jest to bardzo ważne stanowisko, ponieważ żyjemy w czasach bardzo ciekawych, bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji i rozpoczętego procesu już od kilku lat, adaptacji całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jednocześnie zwiększającej się roli Unii, Unii Europejskiej wydaje mi się, że moje dotychczasowe doświadczenie zarówno na stanowisku zastępcy polskiego przedstawiciela wojskowego Brukseli w latach 13-16 jak również dowodzenie Eurokorpusem, bycie zastępcą szefa sztabu do spraw strategicznego planowania i rozwoju w dowództwie sojuszniczym w Mons, ale również bycie zastępcą ataszy w Waszyngtonie dają mi dosyć dobre podstawy do tego stanowiska, aby dalej kontynuować to, co Polska robi i pan generał Wojciechowski i w związku z tym zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa, przesunięciem środka ciężkości, czy też odpowiedzialności w sojuszu za obronę konwencjonalną na państwa europejskie i zmniejszenie trochę zaangażowania Stanów Zjednoczonych na tym kierunku, to jest ten czas, kiedy będziemy wypracowywać wiele wspólnych decyzji i Cieszę się z tego, ponieważ oznacza to, że nie będę się tam nudził. Zanim opowiemy o tym środowisku zmieniającym się, o którym już zresztą parę razy rozmawialiśmy w dłuższych bądź w krót krótszych rozmowach, to panie generale, chciałam tak po prostu po ludzku, z czystej ciekawości zapytać, czy jak pan dostał to wyznaczenie od premiera Władysława Kośniaka-Kamysza, to czy się pan ucieszył po prostu, czy pan po ucieszeniu się pomyślał sobie o jej, to będzie rzeczywiście spore wyzwanie, czy jedno i drugie? Ja myślę, że jedno i drugie, bo z jednej strony cieszę się, że moja wiedza, doświadczenie i chęć ciągłego rozwo dalszego rozwoju będą wykorzystane, a z drugiej strony mam w pełni świadomość, że będzie to bardzo aktywny czas dla mnie, gdzie będę starał się dbać o interes Polski, ale też starać się, żeby Sojusz również widział to, te zagrożenia, które my widzimy no, w podobny sposób. Wspomniał Pan o swoich poprzednich stanowiskach. One były oczywiście w innym czasie wpiastowane przez Pana chociażby to stanowisko w latach 2013-16. No, no zastępcą tam Pan wtedy był. Były zupełnie chyba inne też realia i inne czasy. No, nie było chociażby kryzysu, wojny po prostu za naszą wschodnią granicą. Potem ten Eurokorpus, o którym Pan również mówił. To będzie właśnie suma różnych doświadczeń i przełożenie ich jakby wklejenie w to, co dzieje się teraz? Tak, no na tym polega nasza służba i kariera, że ta suma naszych doświadczeń i wiedzy pomaga nam funkcjonowanie na różnych stanowiskach. Pomimo tego, że Sojusz się zmienia, adoptuje, to jednak idzie to w dobrym kierunku. Jest to trudne, bo w czasach tej dywidendy pokojowej, jak to nazywamy, ten okres, kiedy się w zasadzie niewiele działo i, i Sojusz zajmował się w zasadzie tylko operacjami spoza artykułu 5 i poza na, generalnie granicami państw NATO, to Sojusz zaczął się też adaptować. I to zaczęło się właśnie w 2014 roku, kiedy Rosja anektowała nielegalnie Krym i kiedy rozpoczęła działania zbrojne we wschodniej Ukrainie. I to już był to taki pierwszy sygnał, gdzie stopniowo Sojusz zrozumiał, że niestety neoimperialistyczne zagrożenie rosyjskie się odrodziło i że stanowi realne zagrożenie dla całego sojuszu. I stopniowo sojusz się adaptuje. Pamiętajmy, że no, uzyskanie konsensusu o, na chwilę obecną, 20, 32, wcześniej 28, no zawsze jest trudne, bo każde państwo ma swoje własne interesy. Każde państwo postrzega zagrożenia trochę inaczej. Każde państwo prowadzi swoją własną politykę wewnętrzną i decyduje, co jest priorytetem tego państwa, na co chce wydawać środki budżetowe. Natomiast w sojuszu widać już, na początku był oczywiście pewien sceptycyzm, nadzieja, że Rosja powróci do stołu negocjacyjnego i będzie że tak powiem, zachowywać się zgodnie z naszymi normami zachodnimi, gdzie trzeba prowadzić dialog, rozmawiać. No niestety tak się nie stało i, i prawo w najbliższym czasie należy niestety kontynuować te przygotowania do odstraszania i gdyby była taka potrzeba oczywiście obrony, bo Rosja nadal niestety nie, nie, nie, nie porzuciła swoich marzeń o rozszerzeniu tej swojej sfery wpływów czy odzyskaniu w ich opinii i to będzie niestety kontynuowane. I widzimy to, bo nawet nie, dziś, bo ostatnie informacje mówią, że pan prezydent Putin stara się teraz, żeby miał jeszcze większe prerogatywy jako prezydent odnośnie wysyłania wojsk poza, poza granicę kraju i w tym, w tym poborowych. Powiedział pan, panie generale, o tym, że Rosja marzy, ale wydaje mi się, że powiedziałem nawet to trochę inaczej, wchodząc w taką krótką polemikę z panem, że Rosja tak naprawdę nigdy chyba nie porzuciła yy, nawet nie marzeń, tylko dążeń do tego, żeby rzeczywiście być no, takim hegemonem w regionie, albo przynajmniej narzucać swój sposób i swój tok myślenia swoim sąsiadom. W zasadzie ma Pani rację, bo był tylko ten okres transformacji, próby transformacji demokratycznej w Rosji, który został całkowicie, a przepraszam za takie dosadne określenie, spartaczony przez samych Rosjan, ponieważ mieli wsparcie Zachodu, mieli środki. Mogli, mogli je wykorzystać na to, żeby społeczeństwo rosyjskie na tym przede wszystkim korzystało. Natomiast niestety znowu te środki zostały zdefraudowane, zostały przejęte przez różnego rodzaju oligarchów, organizacje, mafie i wykorzystane na bardziej własne interesy, a nie dla dobra społeczeństwa. I widzimy to w tej chwili, że... Społeczeństwo rosyjskie jest większość bardzo ubogie, cierpi, musi znosić wiele, wiele, wiele trudów, natomiast rządzący oligarchowie z Panem Prezydentem tłumaczą, że to wszystko jest wina Zachodu, tak i że to przez to, że, że ta transformacja została rozpoczęta, że te, Natomiast też prezydent Putin kiedyś sam przyznał, że nadmierne wydatki zbrojeniowe doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego. W tej chwili wpadł dokładnie w tą samą pułapkę, gdzie Rosja wydaje ogromne pieniądze na, na, na zbrojenia i to w dłuższym okresie na pewno do, może doprowadzić do no, dużych problemów. Z drugiej strony musimy pamiętać, że jednak te powiązania gospodarcze Rosji z państwami świata no, są na tyle silne, że nadal funkcjonują i rosyj, rosyjski budżet jest dalej zasilany przez niestety środki z Zachodu i tu mówimy nie tylko o, o gazie, nie tylko mówimy o, o, o ropie, ale też i, i nawozy, produkty spożywcze i, i, i wiele innych. Dlatego to jest efekt naszej globalizacji, gdzie wierzyliśmy, że poprzez związanie Rosji gospodarczo spowodujemy, że będą widzieli większe korzyści w tym, że będą w stanie wykupować zakłady, kluby sportowe, infrastrukturę w Europie. Będą mogli te pieniądze swobodnie wydawać. Widzieliśmy, co się działo na przykład w Londynie, gdzie przez pewien okres Londyn był określany miastem London tak? i wydawało się, że to Rosji pasuje i Rosja będzie chciała być w tym systemie, bo będzie korzystać gospodarczo, ekonomicznie i będzie budować swoją potęgę i mieć raczej te miękkie wpływy na, na to, co się dzieje w Europie, bo przecież mając tak wielkie wpływy, można do pewnego stopnia manipulować kwestie wyborów, kto będzie rządził w danym kraju, tak wspierać określone frakcje, ale no Ku zaskoczeniu wszystkich Rosja zdecydowała się jednak użyć siły i dokonać zbrojnej napaści, co w XXI wieku wydawało nam się w Europie, że jest mało prawdopodobne. A jednak to się stało. Widzimy potęgę zniszczeń, strat po obu stronach i możemy się tylko cieszyć, że Ukraińcy tak dzielnie biją Rosjan. I pokazują, że Rosja nie jest tak wielką potęgą, jak wszystkim się wydaje, bo dotychczas już minęły, minęły 4 lata walki. Wojna na Ukrainie trwa dłużej niż tak zwana Wielka Ojczyźniana wojna podczas II wojny światowej, gdzie pamiętajmy, Rosjanie liczą Wielką Ojczyźnianą wojnę od momentu napaści Niemiec hitlerowskich, plan Barbarossa w 1941, a nie od momentu 39., kiedy de facto rozpoczęli II wojnę światową, wspólnie z, z hitlerowcami i jeszcze jednym państwem, o którym często nie wspominamy, dokonując inwazji na, na Polskę. Czy w, w, w tym środowisku, o którym Pan opowiada, no bo tak naprawdę my mówimy o Federacji Rosyjskiej jako chyba o głównym przeciwniku, Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też Unii Europejskiej i te y, przyszłe zadania, które będzie Pan wykonywał, myślę sobie tak, że no będą chyba polegały na tym, żeby właśnie co, żeby doradzać, no bo jest to pewnie jakaś taka funkcja doradcza w ramach tych komitetów obu, żeby doradzać y, i co zwracać uwagę na to, że słuchajcie politycy, Federacja Rosyjska cały czas zrywa nam się z tego łańcucha racjonalności i ona cały czas chce się konfrontować? Tutaj e, trzeba podkreślić, że e, moją rolą będzie przedstawianie polskiej perspektywy na zagrożenie rosyjskie i polskiej narracji, prezentowanie tego, co Rosja już teraz robi w czasie pokoju, tej tak zwanych działań o charakterze hybrydowym, bo wiele państw w mojej ocenie nie do końca się zdawało, że Rosja jest tak aktywna w czasie pokoju, już zaznaczamy, że... To nie jest na chwilę obecną wysyłanie żadnych rosyjskich pododdziałów, tylko to są działania typowo hybrydowe. My ich doświadczamy w Polsce i Rosja ciągle test, testuje Polskę, ale testuje też i system NATO, bo pamiętajmy, że mamy zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową z NATO i to NATO też widzi to, co Rosja robi. I i tu jest ważne, żeby w rozmowach z naszymi sojusznikami, spotkaniach, prezentować nasz punkt widzenia, starać się ich przekonać, żeby na ile to możliwe również dostrzegli, czy patrzyli na, na, na, na to zagrożenie w ten sam sposób. I tu trzeba przyznać, że akurat i Sojusz, ale również i Unia Europejska widzi zagrożenie ze strony Rosji. Tylko pamiętajmy, że trzeba patrzeć na całą, na całą geopolitykę, na cały system bezpieczeństwa świata bo to jest ściśle związane i z Chinami i z Iranem Bliskim Wschodem i te trzy państwa do pewnego stopnia kooperują, mają niektóre cele swoje strategiczne zbliżone, wspierają się, czy jest to w formie przekazywania amunicji, przekazywania technologii wojskowych, czy też doradzanie... Czy też wsparcie gospodarcze. No, te państwa starają się stworzyć taką trochę, nazwijmy, na tym etapie, stowarzyszenie, bo nie jest to jeszcze żaden sojusz i do sojuszu pewnie nie do końca dojdzie, bo ich ten, ten najważniejsze interesy są trochę rozbieżne, ale w pewnych obszarach kooperują i te trzy takie środki ciężkości. A powinniśmy uważnie obserwować, zwracać uwagę i rozważnie decydować jak będzie wyglądać nasza, nasza polityka wobec, wobec tych państw i tych regionów. Panie generale, jak Pan widzi, albo jak Polska powinna opowiadać o Federacji Rosyjskiej, sojusznikom w NATO czy w Unii Europejskiej? Jak jest ten polski obraz jeszcze przefiltrowany przez Pański mundur? Hmm. No cóż... Myślę, że przez obraz pokazują, wskazujący na nasze doświadczenia historyczne, że niestety Rosja od wielu wieków chciała mieć swoją sferę wpływów, chciała za innych decydować jak mają się zachowywać i, i jakie decyzje podejmować i były to złe doświadczenia dla nas, bo w niektórych państwach, na przykład car Aleksander II uważany jest za, za takiego pozytywną osobę, bo w danym państwie no, poprawił edukację, przyniósł trochę, jak to mówił, więcej kultury, natomiast w Polsce nie jest i o tym trzeba rozmawiać. Myślę, że Trzeba po prostu przedstawiać Rosję taką, jaką jest, że jest to realne zagrożenie i myślę, że już większość sojuszników widzi, że, że Polska poprzez swoje wielowiekowe doświadczenia, bliskość zna mentalność rosyjską i że niestety nie możemy oceniać Rosji poprzez nasze, nazwijmy to filtry zachodnie, nasze, nasze normy obyczajowe, naszą kulturę, nasze, nasze zasady demokratyczne, bo Rosja po prostu ich nie uznaje i niestety wykorzystuje nasze, czy traktuje nasze systemy demokratyczne jako słabości, które może eksplorować i to robi. Panie generał, taki obraz, o którym Pan opowiada, o którym zresztą no nie, nie jest Pan pierwszy, bo wielu też czy byłych oficerów Wojska Polskiego, czy jeszcze aktywnych no też opowiada w podobny sposób. Ale moje pytanie jest takie, bo Pan przecież ma doświadczenie też z wieloma sojusznikami. Bywał Pan na wielu spotkaniach. Bywa Pan nadal. Czy widzi Pan rzeczywiście po tych latach, od tego 2014, bo tak naprawdę tutaj gdzieś stawiamy jakąś tę cezurę zmian w myśleniu, całego Sojuszu Północnoatlantyckiego? Widzi pan rzeczywiście, że ci sojusznicy, ja nie mówię o wschodniej flance, bo oni mają zupełnie inną perspektywę patrzenia na to, co robi Federacja Rosyjska, ale ci bardziej z południa, czy ci bardziej z północy, czy oni też widzą i dostrzegają też potrzebę tych zmian, patrzenia zupełnie inaczej na Federację Rosyjską. No i czy też to potem się przekłada właśnie w konsekwencji takiego myślenia na to, co potem postanawia ją poszczególne i dane spotkania w ramach szczytów NATO. A przed nami będzie kolejne bardzo ważne takie spotkanie w dodatku w Turcji, czyli w miejscu, gdzie no mamy jeszcze dodatkowo ten konflikt regionalny, ale o działaniu globalnym, czyli mówimy o Bliskim Wschodzie i za, konkretnie o Zatoce Perskiej. Ja myślę, że pomimo pewnych wyzwań, takich drobnych tarć wewnątrz sojuszu, nie mają sojusznicy już i zresztą po stronie Unii Europejskiej, państwa członkowskie podobnie, nie mają jakichś większych wątpliwości co do intencji rosyjskich i że jest to zagrożenie niestety realne, systemowe, któremu musimy się wspólnie przeciwstawić. Tu najlepszym przykładem jest Francja i Niemcy, które no, w 2014 roku były dosyć sceptyczne co do intencji rosyjskich. Natomiast w 2022 stopniowo zmieniły kurs o po zasadzie no, prawie 300, 180 stopni. tak? I teraz postrzegają tak samo jak Polska zagrożenie ze strony rosyjskiej i przygotowują się do, do tego, żeby po pierwsze odstraszać, żeby Rosja widziała, że mamy zdolności i, i użyjemy ich, bo to jest ważne też w przypadku jakichkolwiek działań podjętych przez stronę rosyjską. A Francja podobnie, bardzo aktywna jeśli chodzi o, o kierunek rosyjski, nie tylko tak jak dotychczas przede wszystkim afrykański. I to, to myślę, że powinniśmy się z tego cieszyć. Natomiast dalej naszą rolą jest pracowanie nad wszystkimi sojusznikami, żeby pokazywać, pokazywać te, tą realną sytuację, którą mamy. Mówić o wysiłku Polski. Że w tej chwili codziennie około 8 tysięcy żołnierzy uczestniczyło w naszych operacjach narodowych, zabezpieczenia granicy, zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Bo to jest ogromna liczba o tym, co się dzieje przede wszystkim na granicy białoruskiej, tak? ta wojna hybrydowa. Mówić o zagrożeniach cyber, bo coraz więcej państw dostrzega, że to co się dzieje, różnego rodzaju ataki haterskie. Niestety stoi za tym Rosja, Białoruś, a czasami państwa trochę oddalone z, z tych, ale związane z jednym z tych trzech środków ciężkości, o których mówiłem. I Trzeba to robić, bo niestety ta wiedza o wysiłku pols Polski nie zawsze wszędzie dociera. I to jest robi to generał Wojciechowski. W tej chwili robimy, my na poziomie wojskowym, na różnych szczeblach staramy się. Natomiast te wysiłki trzeba kontynuować i nie zaprzestawać. I poszukiwać innych form dotarcia też do, do naszych sojuszników żeby ta wiedza była jeszcze bardziej powszechna i to przekonanie, że niestety no, Rosja była, jest i będzie zagrożeniem i bardzo trudnym też państwem do, do, do jakichkolwiek rozmów czy, czy negocjacji, żeby była utrwalana i żeby to zrozumienie było jeszcze lepsze niż jest teraz. Panie Generale, pewnie niewielu Polaków, którzy nas słuchają, zdaje sobie sprawę z tego, czym się je po prostu takie stanowisko jakby pan tak mógł to powiedzieć, przełożyć na jakąś opowieść obrazową. To jest taka funkcja, że jest pan jakby takimi oczami, uszami wojskowymi tego, co dzieje się i w NATO, i w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o te decyzje militarne. I potem to pan przekazuje, nie wiem, rządowi, sztabowi generalnemu, dowódcom. Na poziomie NATO i Unii ściśle współpracujemy z naszymi przedstawicielami dyplomatycznymi, którzy nazywani są stałymi przedstawicielami. Tak, żeby nasze wysiłki były Skoordynowane, synchronizowane, żebyśmy wspólnie dążyli do osiągnięcia tego, co jest ważne dla Polski. Natomiast opowiem taką humorystyczną historię, która wydarzyła się w NATO, wtedy, kiedy byłem zastępcą. Był pewien bardzo trudny temat, który wywołał wiele emocji i nie mogliśmy osiągnąć konsensusu. Komitet Wojskowy postanowił, że grupa robocza odbędzie się na poziomie zastępców, przedstawicieli wojskowych. I ja poszedłem na tą grupę, oczywiście wcześniej uzbroiłem się w wiedzę, zidentyfikowaliśmy tak zwane lewary, jak my to mówimy, na poszczególne państwa, A jak możemy je próbować przekonać w kuluarach lub, lub oficjalnie, że jeżeli nas poprą czy poprą dany temat, to, to my poprzemy ich w innej dla nich ważnej sprawie. No ale też wiedząc, że będzie trudno, bo Polska była w zasadzie trochę, to się nazywa, taka wyizolowana, wysinglowana, że jedyna, która nazwijmy to stawiała największy opór w tej sprawie. Wziąłem na to spotkanie również paczkę naszych polskich krówek wojskowych i hełm. I w momencie, kiedy udzielono mi głosu, założyłem ten hełm i wszystkim wytłumaczyłem kolegom, generałom, mówię, słuchajcie, drodzy panowie i panie, e, temat jest bardzo trudny. Natomiast uwierzcie mi, ten hełm jest po to, że możecie do mnie strzelać, możecie mnie ostrzeliwać, natomiast no, ja nie mogę stąd wyjść, jeżeli czegoś nie osiągnę. Rozumiem, że nie osiągnę wszystkiego, ale, ale, ale liczę, że zgodzimy się na pewne tematy, które w naszej ocenie, naszego kraju są, są krytyczne. A z drugiej strony od razu puściłem torebkę z krówkami i mówię, a to, żeby cukier trochę Wam pomógł w lepszym zrozumieniu stanowiska Polski. No i udało się. Do dzisiaj ta, ta historia jest wspominana, natomiast... Czyli taka trzeba, dyplomacja wojskowa. Trzeba, trzeba po prostu, to nasi przedstawiciele to robią, no, i mać różnych sposobów i tych bardziej formalnych i nieformalnych, często bliskie kontakty i znajomość z kolegami z komitetu czy zastępcami. pomaga właśnie w takich latach, można zadzwonić, można się spotkać nieoficjalnie i próbować wytłumaczyć nasze Stanowisko, zrozumieć ich stanowisko, bo to też jest ważne. Także to jest akurat taka zabawna historyka, ale no na tym polega sztuka, sztuka wszelkiego rodzaju negocjacji, poszukiwania konsensusu, gdzie. Trzeba czasami umieć e, pewne tematy e, lekko odpuścić, żeby uzyskać więcej w obszarze, który na, dla nas znaczy. I tu e, śmieję się z tego słowa lewary, no to jest bardzo ważne, żeby być w stanie zidentyfikować te lewary na poszczególnych sojuszników i starać się je umiejętnie wykorzystać. Ja życzę samych dobrych lewarów i samych dobrych <śmiech> spotkań. Panie generale, bardzo dziękuję moim państwa gościem, był generał Piotr Błazeusz, który już niedługo, bo już się przygotował, Dziękuję. Obejmie stanowisko, będzie polskim przedstawicielem wojskowym przy komitetach NATO i Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję i cieszę się, że mogłem z Państwem trochę podzielić się odnośnie kuchni tego, jak funkcjonuje NATO, no i Unia Europejska też. Dziękuję. Kafe Armia Powtórka programu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 i Patryk Michalski. Autopromocja.